I w zasadzie wszystko zostało przed chwilą powiedziane. Ci, którzy skorzystali z naszej strony, już zasiedli na widowni naszego studia i witam Państwa bardzo serdecznie. Adam Drożdzik kłania się nisko, witając również tych, którzy nie przyszli do naszego studia, aczkolwiek jeszcze mogą dotrzeć, ale słuchają nas tradycyjną drogą radiową bądź też w internecie, co oczywiście pozwala naszym gościom dotrzeć do każdego zakątka świata, gdzie tylko istnieje odbiór internetowy. A jest czego słuchać, bowiem grupa, która przed chwilą została zaprezentowana w naszym spocie, a która za chwilę zaprezentuje się już osobiście, muzycznie, słownie i wdziękiem osobistym, ma dużo do powiedzenia. Słyszałem ich pierwszy raz w marcu i powiem szczerze, wtedy już pomyślałem, fajnie byłoby, gdyby wystąpili w studiu polskiego Radia Pik i otóż za chwilę wystąpią. Koncert realizuje Mirosław Worobiej, dla niego również brawa. A mnie tylko pozostaje zaprosić państwa na niebanalne spotkanie z zespołem Banał.